Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiejsza audycja ma tytuł: Polski nie jest najtrudniejszym językiem na świecie. Witam! Za mikrofonem Piotr. To jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Dziś chciałbym przedstawić Wam artykuł napisany przez mojego przyjaciela Davida Snopka. David od kilku lat prowadzi swój blog www.linguatrek.com gdzie opisuje swoje doświadczenia w nauce polskiego. Ale nie tylko. Opisuje tam również, jak żyje się przeciętnemu Amerykaninowi w Stanach. David urodził się w Ameryce, ale ma przodków pochodzących z Polski i postanowił nauczyć się języka polskiego. Zresztą zrobił to ze świetnym skutkiem. Mówi bardzo dobrze po polsku. Zapraszam więc Was dzisiaj na tłumaczenie jednego z artykułów Davida na stronie Rilpolish.pl znajdziecie wersję polską, a na stronie Davida wersję oryginalną. W takim razie oddaję głos Davidowi. Posłuchajcie artykułu. Polski nie jest najtrudniejszym językiem na świecie. W całym internecie ludzie mówią, że polski jest najtrudniejszym językiem na świecie. Szczególnie Polacy Postrzegana trudność jest częścią Narodowej dumy Większość Polaków jest po prostu Zaskoczonych, gdy Obcokrajowiec Może mówić po polsku Mój polski jest dobry Ale nie jest doskonały Jednak Ciągle dostaję Komplementy na ten temat Jeśli polski jest Najtrudniejszym językiem Na świecie ja muszę być super geniuszem, prawda? Chciałbym. Chciałbym w to wierzyć, ale to po prostu nie jest prawda. Polski nie jest najtrudniejszym językiem na świecie. Czytaj dalej, a dowiesz się dlaczego. Wszystkie języki są jednakowo trudne. Mam teorię, że wszystkie języki są Jednakowo trudne Ludzie mogą Znaleźć coś trudnego W każdym języku Język polski Ma skomplikowany system Rzeczowników i Przymiotników Z siedmioma przypadkami I trzema osobami Mandaryński chiński Ma cztery tony Język angielski Ma 16 czasów i dwa rodzaje przedimków Wow! Trudno, trudno, trudno Ale oto moja teoria Dla wszystkiego, co jest trudniejsze w danym języku Coś innego staje się łatwiejsze W polskim są wszystkie te przypadki Ale tam jest tylko pięć czasów W porównaniu z szesnastoma angielskimi i żadnych przedimków w, w chińskim są tony, ale z tego co wiem, nie mówię po chińsku, nie ma tam odmian czasowników przypadków i odmian osobowych, jest tylko jedno słowo oznaczające on, ona i to to zależy od twojego języka ojczystego w zależności od twojego Języka ojczystego Niektóre języki mogą być Łatwiejsze dla ciebie To nie dlatego, że język jest Rzeczywiście łatwiejszy To dlatego, że Oszukujesz Przenosisz rzeczy Ze swojego języka ojczystego Które nadal pasują I używasz je ich, I używasz ich W nowym języku jeśli twój język ma przypadki, na przykład rosyjski, będziesz w stanie zrozumieć to szybciej, ale będziesz musiał być również ostrożnym, nie używać rosyjskich zasad gramatyki w języku polskim. Także większość języków europejskich ma wspólne słownictwo. Wiele pochodzi historycznie z łaciny. I języka francuskiego Obecnie jest wiele słów pochodzących z angielskiego Mówienie po angielsku może uczynić polskie słownictwo łatwiejszym Ale znów, to nie dlatego, że język jest łatwiejszy To z powodu nieuczciwej przewagi, którą przynosisz Nie wszystko ma znaczenie Nie wszystko naraz Rozmawiałem z wieloma obcokrajowcami uczącymi się polskiego. Mieli tendencję do narzekania, jak trudno jest zrozumieć przypadki. Oni próbują robić matematykę umysłową, aby mówić i zrozumieć przypadki. Ale w tym jest rzecz. Często możesz zrozumieć znaczenie zdania bez przypadków, używając innych podpowiedzi w zdaniu. Mianowicie, tam są przyimki i kontekst. Oczywiście, są trudne sytuacje z przyimkami, na przykład z Krakowa i z Krakowem. Ale to bardzo rzadkie, aby oba miały sens w tym samym kontekście. Jeśli przypadkowo użyjesz narzędnika, byłoby to... Gramatycznie źle, ale nie zmieni znaczenia zdania. Słuchająca osoba łatwo domyśli się, że miałeś zamiar użyć dopełniacza. Jeśli użyjesz złego przypadku, jest niewiele sytuacji, gdy osoba słuchająca pomyśli, że powiedziałeś coś innego niż chciałeś. Konkretne sytuacje wymagają użycia konkretnych przypadków. Na przykład po przyimku od zawsze występuje dopełniacz. Jeśli przypadkowo użyjesz narzędnika, byłoby to gramatycznie źle. Ale osoba słuchająca łatwo zorientuje się, że chciałeś użyć dopełniacza. Tak, powinieneś starać się mówić poprawnie. Ale przypadki nie są aż tak ważne, jak ludzie to z nich robią Spokojnie Każdy może się ich w końcu nauczyć Ale musisz mówić źle Zanim zaczniesz mówić dobrze Nie przejmuj się tą trudną gramatyką W końcu twój mózg pojmie to I będziesz mógł używać przypadków Bez zastanawiania się Każde polskie dziecko Uczy się polskiego Więc i ty też Wszystko co Potrzeba to czas I motywacja Mózg jest zaprojektowany Do nauki języków To jedna z podstawowych Funkcji ludzkiego mózgu Każde Polskie dziecko Nawet te niezbyt inteligentne Uczy się polskiego To samo można powiedzieć O każdym ludzkim języku Dlaczego Jeden język mógłby być trudniejszy od innych Tak kończy się ten ciekawy artykuł Jestem ciekaw, czy zgadzacie się z Davidem Jeśli chodzi o mnie, to hmm, jeszcze nie wiem Mówię trochę po angielsku i teraz mam zamiar zabrać się za hiszpański Jeśli mi się nie uda, to uznam hiszpański za Najtrudniejszy język świata <śmiech> Napiszcie proszę co myślicie Dziękuję Davidowi za możliwość przetłumaczenia tego artykułu Zapraszam was również na jego stronę Na dziś to już wszystko Zachęcam do komentowania Dajcie mi znać czy słuchacie moich podcastów Pozdrawiam serdecznie, ściskam i do następnego razu Do usłyszenia, cześć, pa pa